Z tego co pamiętam, uczestniczył Pan w spotkaniach mieszkańców z prezydentem w sprawie Parku Grodowego, więc temat jest Panu znany. Na dzień dzisiejszy w zasadzie nie ma rozstrzygnięcia żadnego w tej sprawie. Co Pan jako prezydent by zrobił w tym temacie? No Uważam, że... To rozwiązanie, które jest teraz dotyczące Parku Grodowego, no to należy się bardzo cieszyć z tego, gdyż y, brak decyzji o tym, że tam będą już bloki, no jest według mnie bardzo... dużo. No dość... no bloków nie miało być, miał no to, to... być pensjonaty. No, no, no jak okay, zwał, tak zwał. No budynki, no to, to to, że nie ma decyzji o tym, że na pewno będą tam budowane jest wielkim sukcesem. No bo porównując z Parkiem Karlikowskim, gdzie jest to... Teren y, y, w inny sposób, niezwykle że tak powiem, atrakcyjny dla mieszkańców, gdyż tam może nie ma jakichś zabytkowych drzew, ale za to jest kilkadziesiąt drzew owocowych, które po prostu mogłyby w dużej mierze wykarmić obywateli. No więc tam sytuacja jest taka, że radni już zdecydowali, że ma tam postać kilkanaście pięciopiętrowych bloków, więc y, sytuacja Parku Grodowego jest bardzo dobra bo nie ma decyzji o zabudowie. No dobrze, ale gdyby pan został prezydentem, to jak dalej by się losy Parku Grodowego potoczyły? No trzeba ustalić, na ile Park Grodowy jest dobrem y, mieszkańców okolicznych dzielnic, a na ile jest, y, że tak powiem, dobrem wszystkich mieszkańców. No bo jeżeli jest, uznamy, że jest dobrem wszystkich mieszkańców, no to należy zrobić referendum ogólnomiejskie. Jeżeli uznamy, że jest to dobro czysto dzielnicowe, no to powinna, powinny być referendum dzielnicowe, ale wydaje mi się, że gdyby zrobić w tej sprawie referendum i okazałoby się, że z nie wiem, Świemirowa i Dolnego Sopotu, nie wiem, z okolic Grunwaldzkiej w ogóle nikt nie zagłosował, a zagłosowali mieszkańcy ulic Westerplatte czy Kamionki i ich zdaniem by było według nich należałoby zachować ten teren no to należałoby zachować ten teren no właśnie, czyli tak na dobrą sprawę nie musiałoby być głosowanie dzielnicowe, że mogłoby rozwiązać sprawę głosowanie ogólnosopockie, a o tym czy sprawa jest lokalna, czy też nie zadecydowaliby mieszkańcy, po prostu biorąc udział lub nie w referendum. w referendum. No tak, tylko to jest kwestia tego, że no i, i, i akurat park grodowy jest no w miarę dużym kompleksem, ale gdyby to chodziło o na przykład, nie wiem, przedłużenie ulicy Święmirowskiej do ulicy Reja, no to, no to nie wiem, czy, czy, czy, czy, czy, czy w ogóle jest sens, aby mieszkańcy nie wiem, ulicy Hafnera albo Kujawskiej się na ten temat wypowiadali, bo prawdopodobnie nawet do końca nie wiedzą, gdzie to jest. No i, i, a dla mieszkańców Świemirowa jest to naprawdę niezwykle ważna sprawa, która ciągle nie jest rozwiązana.